opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam serdecznie wszystkich z tej strony. Mateusz Paniuszewicz słuchacie podcastu o piwie. Na początku przepraszam za moją kilkutygodniową nieobecność, no, ale było to spowodowane tym, że musiałem po prostu napisać pracę inżynierską, musiałem dopełnić wszelkie formalności z tą pracą związanych, przeprowadzić jakieś tam badania, poprawić nieskończoną ilość razy to, co napisałem. No, ale w końcu udało mi się praca napisana, praca złożona w dzikanacie. Teraz tylko czekam na obronę. Mam nadzieję, że teraz już odcinki będą się ukazywały. Regularnie, co tydzień, co sobotę tak jak się do tego przyzwyczailiście postaram się, aby no tak było po prostu dzisiaj miałem w planach opublikować odcinek o pewnej czeskiej dziesiątce no ale w związku z tym, że tak naprawdę dzisiaj jest pewne święto które się z piwem łączy więc zmieniłem plany dzisiaj nie będzie czeskiej dziesiątki dzisiaj będzie stałt. I to w dodatku polski stout. Stouty, no, czarne, piwa górnej fermentacji, na pewno bardzo dobrze znacie. Najbardziej popularnym na świecie stałtem jest oczywiście Guinness. No, kto nie kojarzy Guinnessa? Jeżeli chodzi o Guinnessa, no to na pewno on się Wam też kojarzy ze świętem świętego Patryka, które akurat dzisiaj, 17 marca, przypada, które no, najhuczniej jest świętowane w Irlandii no i właśnie ta Irlandia tam się właśnie między innymi pije stałty a nie tak jak często ludzie myślą piwo zielone, bo zielona Irlandia bzdury, pije się czarne piwo czarne stałty zielone piwo to się pije gdzieś w amerykańskich pubach żeby świętować Dzień Świętego Patryka jak zrobić zielone piwo? No to jest bardzo proste. Wystarczy pójść do sklepu, kupić lubuskie zielone albo twierdzowe zielone, no i już macie. Ale możecie również zrobić tak, że do piwa wlejecie sobie na przykład 50 Blue Kirso i również wam się zabarwi. No ale to jest wersja na taki w sumie piwny drink, a dzisiaj chciałbym się skupić raczej na piwie, które nie wymaga żadnego zap zaprawiania, ponieważ i bez tego jest wyborne. Więc tak jak mówiłem dzisiaj, polski staut, a jest to Pinta Wesołych Świąt. Wesołych Świąt to jest piwo, które zostało wypuszczone przed świętami Bożego Narodzenia. Jest to staut owsiany, Stout, który posiada 13,1% ekstraktu i przy tym ekstrakcie posiada 4,5% alkoholu. Piwo jest jeszcze ważne. Zaraz wam powiem, bo nie mogę znaleźć... Hmm. No nie wiem, ile piwo jest ważne. Naprawdę nie mogę znaleźć daty ważności na etykiecie jest tylko napis, najlepiej spożyć przed no i niestety napisu nie ma, być może nie wydrukował się, być może yy, rozmówił się na tej etykiecie, nie mam pojęcia więc yy, no nie wiem, do kiedy piwo jest ważne no przykro mi ale jako, że to Pimta podejrzewam, że nawet przyterminowany stałt będzie bardzo dobry. No ale e, czy jest czy jest przeterminowany? No szczerze mówiąc wątpię. Kupiłem go jakieś dwa tygodnie temu może. Może nawet całe, więc, e, więc myślę, że jest e, dobry. Etykiety no typowo bożonarodzeniowe, czyli panienka Pinty siedzi w saniach Mikołaja, ciągną ją renifery. Na saniach jest jeszcze choinka, są beczki, najprawdopodobniej z piwem. Na napisie Pinta jest zawieszona czapka świętego Mikołaja i to wszystko jest na tle takiego nocnego miasta. Bardzo ładna, sympatyczna etykieta. Eee, taka typowo pintowa. No już e, trzeba się odzwyczaić od tych etykiet, ponieważ z nowymi wersjami piwa Pinta kompletnie zmienia swój wizerunek i etykiety będą... Jedni mówią, że w stylu Heinekena, drudzy, że w stylu Kersberga, czy na przykład w stylu Brudoga, no ale mi się te etykiety przynajmniej od Ataku Chmielu, takie zielone kojarzą po prostu z Lechem. Ani to nie jest jakieś specjalnie ładne, ani to nie jest e, brzydkie, też jak najbardziej nie. Są to takie no, typowo koncernowe etykiety, które mają jakiś tam e, swój walor wizerunkowy, taki, że no, nie wyróżniają się, nie odstraszają, no ale nie jest to coś zabawnego czy coś wzbudzającego kontrowersje, tak jak te pierwsze etykiety z pinty. No ale e, widać, założyciele pinty stwierdzili, że tak należy postąpić, no ich wola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 Jest bardzo ciekawie opisane. Pozwólcie, że zacytuję. Ciastko z goryczką czekolady posypane płatkami owsianymi. Masz ochotę? Pinta Wesołych Świąt to czarny jak samitny stał owsiany. Naważyliśmy ją specjalnie dla Ciebie na święta, bo to nie jest po prostu piło. Wesołych Świąt życzy Pinta. Fajny opis, całość, trochę tandetnymi czcionkami wykonana, ale to naprawdę nie jest ważne. W składzie piwa znajdują się słody Weirman i są to Pale Ale, kara Aroma, Karafa typ I, płatki owsiane, chmiel East Kent, Goldings oraz droże Safe Ale S04. Piwo jest górnej fermentacji, jest pasteryzowane, no i tradycyjnie jak to pinty wlane do półlitrowej zwrotnej butelki NRW. Piwo zostało uważone w browarze na Jurze i muszę wam powiedzieć, że browar na Jurze posiada również swojego własnego stałta. jest to zawiercie czekoladowe. No niestety jakoś nigdy mi się go nie udało wypić z zawiercia, to uwielbiam bursztynowe, które jest dla mnie idealnym piwem górnej fermentacji, jest po prostu pyszne. Próbowałem już o nim nagrać podcast dwa razy, no ale niestety jakoś mi nie wychodziło, widać temu piwu nie jest przeznaczone, żeby być przeze mnie recenzowany. Ale wróćmy do Pinty, no i myślę, że czekacie równie mocno na to, jak i ja, żeby otworzyć w końcu tą butelkę i zacząć się delektować polskim stałtem owsian. No więc robimy to. Bardzo twardy kapsel nie chciał się dać zdjąć. No ale oczywiście jestem tak dobry, że sobie z nim poradziłem. Nalewam te szklanki i zaraz opiszę Wam dokładnie jak piwo wygląda, jak smakuje, jak pachnie. No i czy warto je kupić? Piwo jest idealnie czarne. Naprawdę żadnych przybłysków nie ma, czy to czerwonych, czy brązowych. Czerń nieprzenikniona wygląda pięknie. Do tego jest pokryte brązową, gęstą pianą. Pianą, którą można wyjadać łyżką. Pianą, której jest jakieś 3-4 cm i jest tak od 3 minut. Piana nie chce opadać. Piana jest tak fenomenalna, że Coś pięknego. Składa się z małych i średnich pęcherzyków. Jest na powierzchni powalowana. Powierzchnia piany jest trochę jaśniejsza e, niż ta piana, która się łączy z piwem. Na wierzchu jest taka jasno-brązowa, na dole za to jest ciemnobrązowa. Wygląda pięknie. W zapachu piwa czuć kawowość, czuć paloność. Jest zapach bardzo przyjemny, jest taki minimalnie mleczny, lekko kwaskowy, lekko metaliczny. Ogólnie zapach jest bardzo ładny, jednak nie powiedziałbym, że to jest najprzyjemniejszy zapach, jaki dane mi było w piwie czuć. Wydaje mi się, że klasyka, czyli Guinness Draught pachnie trochę lepiej. Przede wszystkim ta metaliczność mi tutaj tak średnio pasuje ponadto zapach wesołych świąt jest taki lekko owocowy minimalnie kwaskowy to jest ciekawy akcent nie spodziewałem się tego tutaj piwo w smaku jest bardzo gorzkie bardzo kawowe lekko kwaśne jest przyjemne jest przede wszystkim pełne Biorąc łyk piwa czujemy, że jest ono treściwe. Nie ma tutaj mowy o jakiejś wodnistości. No po prostu sprawia nam przyjemność branie każdego następnego łyka. Piwo bardzo mi smakuje. Na dzień świętego Patryka jest wręcz bardzo dobre. Wesołych Świąt jest nisko wysycone dwutlenkiem węgla. No ale oczywiście nie jest to taka skrajność jak w Guinnessie, że tam praktycznie gazu nie ma. Tutaj oczywiście daje się on wyczuć. Jednak to, że jest go mało bardzo mi pasuje. To pasuje do stylu piwa. Pasuje w sumie mi jako tak ogólnie, ponieważ no, nie przepadam za tym, że bąbelki mi się rozbijają na języku. Wolę piwa mniej gazowane, takie właśnie w stylu angielskim czy irlandzkim. Polecam Wam wybrać się do sklepu, odszukać dla siebie butelkę Wesołych Świąt, ponieważ piwo warte spróbowania. Piwo bardzo dobre. Jeżeli jesteście ciekawi, czy u Was w mieście można dostać piwa z Pinty, no to odwiedźcie po prostu stronę browarpinta.pl i tam na mapce możecie znaleźć listę sklepów, gdzie te piwa są sprzedawane. Bardzo ułatwia to sprawę znalezienia piwa, ponieważ możecie no, latać po sklepach i niestety nie znaleźć, ponieważ Pinta nie jest w zbyt wielu sklepach sprzedawana. Piwo jest tak dobre, że żałuję, że mam tylko jedną butelkę, ponieważ z chęcią bym wypił co najmniej dwie. Stałc jest mocno kawowy ale nie jest jakiś taki narzucający się Tak jak ostatnio mmm, próbowałem portera warmińskiego no i tam ta kawowość mnie jakoś przytłaczała no to w pincie wesołych świąt ta kawowość jest tak przyjemna że można powiedzieć, że ona wręcz zachęca do każdego następnego łyka Ocena dla Wesołych Świąt myślę, że spokojnie może być na poziomie 8,5 punkta, ponieważ piwo jest bardzo dobre. Te 1,5 punktu, co no zabieram troszkę za metaliczny zapach, za lekko kwaskowy smak. No i za to, że pomimo, że jest bardzo dobre piwo, to nie rzuciło mnie na kolana, ale naprawdę jest to kawał dobrej rzemieślniczej roboty no i życzyłbym sobie w Polsce takich piw coraz więcej. Poza tym, że dzisiaj jest Dzień Świętego Patryka, ja mam inną okazję do świętowania, mianowicie w czwartek 15 marca zostały ogłoszone wyniki konkursu European Podcast Award, gdzie w kategorii osobowość zająłem w Polsce drugie miejsce, z czego jestem bardzo zadowolony i to między innymi dzięki Waszym głosom uzyskałem tak dobrą lokatę. Pierwszy był Bartek Biedrzycki z podcastu Kapo, któremu serdecznie gratuluję. Trzeci był Maciej Skwara z podcastu Bez Nazwy, również gratuluję. Gratuluję również wszystkim pozostałym oraz zwycięzcom i osobom, które znalazły się na podium w innych kategoriach. No, wyróżnienie spore ponieważ w tamtym roku w kategorii osobowość byłem zaledwie na 11 miejscu, no teraz na drugim, no to muszę powiedzieć, że to jest spory awans. Troszkę żałuję, że nie udało mi się wygrać, ale drugie miejsce też jest bardzo fajne i jestem z tego bardzo zadowolony. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji za tydzień no właśnie za tydzień albo czeska dziesiątka albo ten odcinek o tym z czego pić piwo czyli trochę słów o szkle no, zobaczymy miałem ten odcinek już nagrać dawno temu ponad miesiąc temu no ale niestety ciągle ciągle coś mi wypada i nie mam jak się do tego porządnie zabrać także wszystkie osoby, które czekają na ten odcinek no chciałbym przeprosić i no postaram się go w końcu nagrać ale no, nie mogę jeszcze obiecać że to będzie za tydzień czy za dwa tygodnie No, ale w końcu on się ukaże tymczasem do usłyszenia w kolejną sobotę jak zawsze mówił Mateusz Baniuszewicz skoczcie do sklepu po wesołych świąt bo jest dobre no i na razie